Przygnęło Przylgnęło do niego miano króla pogromcy Rosjan. Jego legenda umocniła się w czasie rozbiorów. Zwyciężył przecież strasznego zaborcę w walce o inflanty. Opiewali jego czyny ludzie pióra Julian Ursyn Niemcewicz, Adam Mickiewicz, Michał Bobrzyński. Obraz Batory pod Pskowem namalował Jan Matejko. Kampania władcy przeciwko Rosji przyniosła mu nieśmiertelną sławę, a Rzeczypospolitej nowe terytoria w wyniku rozejmu w jamie za polskim w 1582 roku. Węgierski książę Siedmiogrodu Stefan Batory od 1576 do 1586 roku władca Polski jest jednym z dwóch obok kanclerza i hetmana Jana Zamojskiego bohaterów naszej opowieści. Polityce Obaj stanowili zgrany duet. Stefan Batory poślubił o 10 lat starszą Annę Jagiellonkę i wstąpił na tron Polski w 1576 roku. Miał 43 lata. Sam zgłosił się do wyścigło naszą koronę. W wolnej elekcji pokonał cesarza Maksymiliana II. Wsparł go Jan Zamojski i część szlachty przeciwnicy Habsburga. Jan Zamojski, wychowawca wielu najważniejszych polityków i dowódców Rzeczypospolitej, kojarzony jest ze słowami pochodzącymi z aktu fundacyjnego jego Akademii Zamojskiej z 1595 roku, pierwszej uczelni prywatnej. Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie, ale też z faktem, że królowie się zmieniali, a on nadal zachowywał silną pozycję, choć był w konflikcie z następcą Batorego, Zygmuntem III Wazą. Jan Zamojski przedstawiciela średniej szlachty wspiął się na urząd pierwszego ministra w państwie. Czy rzeczywiście w stylu opisanym przez Machiavellego? Był drugą osobą w państwie i najbliższym doradcą Stefana Batorego, władcy uznawanego za wybitnego reformatora wojska, przeciwko któremu spiskował Samuel Zborowski, jego brat planujący królobójstwo. Zgładzenie szlachcica u progu końca panowania Batorego wywołało niepokoje wśród szlachty. Niespełnionym marzeniem króla było zawiązanie Unii antytureckiej. W tej sprawie podjął rozmowy z Habsburgami i papiestwem. Dlaczego wśród krytyków monarchy pojawiają się zarzuty o to, że jego decyzje dały możliwość połączenia Prus i Brandenburgi, że urządził krwawą wyprawę na Gdańsk, że nie scementował związków Polski i Litwy? Historia Żywa Profesor Andrzej Nowak jest gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Poprzedniego władcy Polski, panie profesorze Henryka Walezego, nazwałam w jednej z audycji królem z dalekiego kraju i pytałam pana profesora o to, kto zdecydował, że będzie to... Francuski książę. Ze Stefanem Batorem odpowiedź wydaje się prosta, bo sam się zgłosił, ale dlaczego został wybrany w wolnej elekcji, oczywiście przy wsparciu Jana Zamojskiego? Kto miał w tym interes? Drugi z bohaterów naszej dzisiejszej audycji, Jan Zamojski, który był zresztą wyśmienitym oratorem, skromnie powiedział, że tylko dwie mowy udały mu się znakomicie w życiu. Ta pierwsza to w czasie pierwszej wolnej elekcji, kiedy przekonał zgromadzoną na niej szlachtę, by wybrać nie kandydata spośród tak zwanych piastów, ale właśnie tego, kto został królem, czyli Henryka Walezego. I druga mowa na następnej elekcji, kiedy przekonał szlachtę, by wybrała piasta. Piasta to znaczy Annę Jagiellonkę i przydzielonego jej do boku Batorego. W tym sensie możemy powiedzieć, że Kingmakerem był Jan Zamojski Ta rola Jana Zamoyskiego była szczególnie duża i duże korzyści przyniosła Zamojskiemu. Czy sam mógł przesądzić o wyniku elekcji, na której gromadziło się przecież tysiące, nawet dziesiątki tysięcy wyborców? Oczywiście nie. Podstawą sukcesu Batorego była niechęć bardzo dużej części szlachty do kandydata Niemca, jak mówiono. Kandydatem był sam stary cesarz, Maksymilian. Pokojowo nastawiony, tolerancyjnie nastawiony przedstawiciel dynastii Habsburgów, który bynajmniej nie słynął z jakichś okrucieństw czy prześladowania stanów i wolności szlacheckich w krajach, które już miał pod swoim panowaniem, w tym w Czechach i w części Węgier. A jednak Habsburgowie z tym właśnie się już od pokoleń kojarzyli. Po pierwsze z naporem Niemczyzny zagrażającym swojskiej, czyli polskiej i łacińskiej, coraz bardziej polskiej kulturze. Po drugie Habsburgowie kojarzyli się dużej części szlachty z ograniczeniem wolności, wolności szlacheckich. Ta elekcja potwierdziła jednakże siłę polityczną szlachty w rywalizacji z drugim wydawałoby się sprawniejszym, bardziej efektywnym ośrodkiem władzy, jaki tworzył Senat. A więc ta elita możnowładcza będzie się nazywało tę grupę elitarną mało eleganckim określeniem szopa bo właśnie w takim dużym namiocie, w szopie spotykali się. Natomiast przedstawiciele całej reszty, czyli olbrzymiej większości obywateli, zbierali się, przepraszam za określenie, ale tak właśnie po staropolsku, ono się nazywało w kupie. W senacie zdecydowaną większość mieli zwolennicy Habsburga. I to właśnie w tej rywalizacji kupy szlacheckiej z szopą senatorską w czasie drugiej elekcji doprowadzi już do bardzo przykrego zgrzytu, do podwójnej elekcji do wyboru dwóch równolegle kandydatów, bo Maksymilian został wybrany 12 grudnia. To zmobilizowało bardzo szlacheckie tłumy zgromadzone na wolskim polu pod Warszawą. Od czasu tej drugiej elekcji stały miejsce zgromadzenia wyborczego. Otóż na Woli najwybitniejszy przedstawiciel szlacheckiego obozu egzekucyjnego, tego obozu, który walczył o prawa obywatelskie szlachty i o to, żeby Rzeczpospolita była Rzeczpospolitą, Mikołaj Sienicki, podkomorzy hełmski, marszałek Sejmu, ogłosił w porozumieniu ze swoim młodym współpracownikiem, Janem Zamojskim, że w sytuacji, kiedy już jest okrzyknięty królem cesarz Maksymilian, rozwiązaniem może być przeciwstawienie mu takiego kandydata, który zyska poparcie zdecydowanej większości szlachty i wymyślono wtedy, że będzie piast Anna Jagielonka, reprezentująca ciągłość dynastyczną, w tym sensie nazywana piastem, no a jednocześnie przyda się jej jako męża kandydata z Siedmiogrodu, który nagle niejako pojawił się na tej giełdzie kandydatów, obok przecież syna Sara Iwana IV Fiodora, obok kandydata, którego popierał wcześniej po cichu Henryk Walezy, księcia Ferrary Alfonsa, obok kandydata powiedziałbym dość egzotycznego, chociaż pochodzącego z sąsiedniego kraju Wilhelma zorożemberga czeskiego magnata, Batory miał być jej przydany za męża. Anna Jagielonka ucieszyła się z perspektywy za mąż pójścia. Słyszano wiele już o energii doświadczonego, a nie starego jeszcze, księcia Siedmiogrodzkiego. Tak jak pani redaktor przypomniała, był 43-latkiem dokładnie. I już wiele lat spędził w polu walcząc zarówno przeciwko Turkom, jak i przeciwko Habsburgom, manewrując w tej rozpaczliwej sytuacji własnego księstwa, czyli Siedmiogrodu wciśniętego między te dwa supermocarstwa i marząc o tym, żeby uzyskać niepodległość kiedyś dla całych Węgier. I to właśnie sprawiło razem, że okrzyknięto go królem, szybko stanął w Polsce przez szybkość działania, przez zaskoczenie uprzedził cesarza Maksymiliana. Ta właśnie różnica w energii działania sprawiła, że zwycięzcą w tej rywalizacji okazał się Batory. W Polsce udało się przeciwników Batorego, a stronników Habsburgów szybko zneutralizować, niemniej jednak tylko Gdańsk trwał w oparciu dla Habsburgów i Stefan Batory postanowił zorganizować wyprawę na miasto, na Gdańsk. Była to bardzo krwawa wyprawa. Skąd taka nagłość, skąd taki poryw, taki pomysł? Batory postępował w istocie bardzo roztropnie zaraz po objęciu władzy w Krakowie. Ze stronnikami Habsburgów starał się raczej dojść do porozumienia, także uniezależnić od tej frakcji szlacheckiej, którą organizował obok Zamojskiego ród Zborowskich, by stać się silnym władcą w Rzeczpospolitej. Trudno było mu przekonać Litwinów. Początkowo większość liderów opinii, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, była zdecydowanie przeciwko jego kandydaturze, bowiem Litwa była przerażona trwającą cały czas wojną z Moskwą, z Iwanem Groźnym. I obawiała się, że jeżeli wybrany zostanie słabe książątko gdzieś z Siedmiogrodu, to Moskwa porozumie się, jak już nieraz to bywało, z Wiedniem, czyli z Habsburgami i zgniecie państwo polsko-litewskie, a pierwszą ofiarą padłaby Litwa. Dość szybko jednakże Batory przekonał ich, że nie zamierza wcale pokornie czekać na atak Moskwy. Przygotowuje energiczne przeciwdziałanie, że jest panem wojennym, jak się to mówiło. Natomiast Gdańsk ze względów zarówno handlowych, jak i politycznych był przeciwny kandydaturze Stefana Batorego. Chciał właściwie uzyskać taką pozycję wobec Rzeczpospolitej, choć był jej częścią, nie był przecież wolnym miastem żadnym, ale ze względu na swoje ogromne bogactwo i ciągnięcie gigantycznych zysków z eksportu zboża z Polski, Gdańsk chciał utrzymać grotych zysków we własnych rękach, z krzywdą dla Rzeczpospolitej. Król chciał zmusić Gdańsk do podzielenia się zyskami i to właśnie zdeterminowało króla najpierw do blokady handlowej miasta Gdańska, a następnie do wojny z Gdańskiem, która, tak jak pani redaktor powiedziała, okazała się krwawa. Gdańsk wynajął bardzo liczne i bitne oddziały zaciężne. Zostały one co prawda pokonane w bitwie nad Jeziorem Lubieszowskim, ale niemożliwością było dla bardzo słabym stanie znajdującej się armii polskiej, by zdobywać najmocniejszą twierdzę w Rzeczpospolitej, najpotężniej umocnione miasto, czyli właśnie Gdańsk. I stąd sytuacja patowa w owej wojnie z 1577 roku. Sytuacja, która doprowadziła do porozumienia podpisanego w Malborku w grudniu 1577 roku. Zawieszenie statutów Karnkowskiego, to prawo obowiązujące miasto Gdańsk, które Gdańsk wypowiedział, narzucone jeszcze w czasach Zygmunta Augusta, miało po prostu doprowadzić do tego, by Gdańsk, jeszcze raz to powtórzę, oddawał niejako skarbowi Rzeczpospolitej choćby część tej bajecznej fortuny, którą Gdańsk robił na handlu Rzeczpospolitej Bałtyckim, prowadzącym dalej do Europy Zachodniej. Statuty Kankowskiego jednakże zostały zawieszone, czyli w tym sensie Gdańsk wygrał tę wojnę. Niektórzy się skarżyli, że pewnie przekupiony został prowadzący negocjacje Jan Zamoyski przez bogatych gdańszczan. Jednocześnie jednak król uzyskał coś bardzo ważnego dla siebie w tym właśnie momencie. Król przygotowywał się systematycznie do wojny przeciwko Iwanowi Groźnemu. I najbardziej zależało mu na pieniądzach natychmiast. Zgodził się na taki układ w którym Gdańsk wykupił się, można tak powiedzieć, jednorazowo płacąc 200 tysięcy dukatów. To było odpowiednich mniej więcej miliona złotych. Wykorzystać na przygotowanie armii, artylerii przede wszystkim Rzeczpospolitej. Armia musiała być unowocześniona i przede wszystkim trzeba było zorganizować porządnie piechotę do oblegania miast zajętych przez Iwana Groźnego w Inflantach lub miast samej Moskwy. Ten czynnik finansowy sprawił, że zgodził się król na to ustępstwo, ustępstwo niedobre z punktu widzenia Rzeczpospolitej, choć miał król na pewno nadzieję odwracalne, że wygra się wojnę z Moskwą i wtedy wróci się do Gdańska, złapie się pazerne na pieniądze i chcące pasożytować na Rzeczpospolitej miasto ponownie, przywróci obowiązywanie statutu Karkowskiego. Czyli nie będzie państwa w państwie. Tak, i to ustępstwo nie było tak bolesne jak drugie, który z tych samych powodów w tym samym roku, kilka miesięcy wcześniej, Stefan Batory zdecydował się przyjąć. We wrześniu mianowicie 1577 roku Stefan Batory zgodził się na przeniesienie dziedziczenia w Prusach Wschodnich, czy w Prusach Książęcych, jakie wtedy nazywano, na linię Brandenburgi z tej samej rodziny Hohenzollernów, ale z innej linii. To oczywiście był już bardzo istotny błąd długofalowo, jak wiemy o tym przekonać się, będziemy mogli o tym w wieku XVII, a najboleśniej w wieku XVIII i XIX, kiedy to połączenie Brandenburgi z Prusami Wschodnimi zaciśnie się na Pomorzu, a potem na całym ciele, jeśli można tak powiedzieć Rzeczpospolitej. Co zyskał Batory? Drugie 200 tysięcy dukatów na wojnę z Rosją. Cóż, być może gdyby wszystkie jego plany związane z wojną z Rosją, a potem z Turcją się spełniły, problem pruski zostałby rozwiązany w następnej kolejności. Ale nie można mieć chyba wszystkiego i Batory się o tym doskonale przekonał. W polityce, tak jak w życiu, potrzebne jest szczęście. Batory miał go bardzo dużo, ale jednego mu to szczęście czy opatrzność nie dało. Długiego życia. Stefan Batory żył krótko, podkreślił pan profesor, tylko 53 lata, ale wśród pocztu władców polskich to jemu przypisuje się miano króla pogromcy Rosjan i on jest w tej legendzie, legendzie, która umocniła się w czasie rozbiorów, bo przecież pokonał najgroźniejszego wroga Polski, czyli Rosję, Iwana Groźnego, który zaatakował polskie inflanty, Batory gromadził fundusze, a plan kampanii przeciwko Moskwie opracowywał i król, i Jan Zamojski. Czy od początku król miał przekonanie, że uda mu się, bo zmodernizuje armię, przygotuje ją do tego wysiłku zbrojnego? Trzeba powiedzieć, że Stefan Batory zabrał się tak energicznie do przygotowania wojny z Moskwą, że budzi respekt, skuteczność jego działania w porównaniu z początkami panowania no niemal wszystkich kolejnych władców elekcyjnych, którym wiele czasu zajmowało uzgodnienie swojej pozycji z narodem szlacheckim. Ten król szybko, bo dosłownie w ciągu kilku, kilkunastu miesięcy potrafił przeprowadzić większość swoich, planów przygotowawczych w porozumieniu ze szlachtą. Oczywiście pomagał mu w tym bardzo niezwykle zdolny polityk, jak o tym jeszcze będziemy mieli okazję mówić, czyli Jan Zamoyski. Najpierw mianowany podkanclerzem, a wkrótce kanclerzem i wreszcie w 1581 roku hetmanem wielkim koronnym, a więc zgromadzi wtedy Jan Zamoyski w swoich rękach olbrzymią władzę. Na czym polegały te sukcesy króla? Przypomnijmy najpierw 1578 rok i 1579, dwa lata poprzedzające pierwszą kampanię przeprowadzoną przez Stefana Batorego przeciwko Moskwie. To nie są tylko lata strawione na ćwiczeniu armii. Wyszkolenie husarza to była kilkunastoletnia praca. Za Batorego to szkolenie uzyska skok jakościowy. Batory stworzył także właśnie w 1578 roku projekt wzmocnienia jazdy polskiej przez piechotę, piechotę wybraniecką, która miała pochodzić z poboru, z co łana, czyli jednostki powierzchni, w dobrach królewskich. Najlepszy husarz nie skruszy murów potężnych twierdz, jakie były w Inflantach czy na zachodniej granicy państwa moskiewskiego, a zatem potrzebna była dobrze wyszkolona piechota. Następna sprawa. W tym samym 1578 roku znów kolejne przełomowe wydarzenie Batory, w Lwowie. Utworzył rejestr kozacki. Kozacy, czyli te wolne, niespokojne duchy, takie rozbójnicze, można tak powiedzieć, organizacje na pograniczu tatarsko-ruskim, tworzyli coraz silniejszą siłę zbrojną, potencjalnie niebezpieczną, zarówno w zamieszkach wewnętrznych, jak i dla wrogów Rzeczpospolitej. Mieli być wzięci po raz pierwszy w karby pewnej umowy, a więc legalnego funkcjonowania jako siła zbrojna służąca Rzeczpospolitej. Na razie ten rejestr liczył zaledwie 536 kozaków przyjętych na żołd państwa na mocy podpisanej przez króla ordynacji. Ale znów krok w bardzo dobrym kierunku. Zamiast mieć wrogów z kozaków uczynić z nich znakomitą siłę zbrojną, bo rzeczywiście po względem wyszkolenia bojowego, odwagi trudno było znaleźć równą w skuteczności piechotę w całej Europie. Ale to nie wszystko, bo przecież w tym samym 1578 roku na Sejmie w Warszawie uchwalone zostało powołanie Trybunału Koronnego, zwieńczenie całego procesu reform, który chciała przeprowadzić już od kilkudziesięciu lat szlachta zorganizowana w ruchu egzekucyjnym. Dzięki Trybunałowi Koronnemu, ustanowionemu w Piotrkowie i w Lublinie, na przemian on obradował Król zdjął z siebie ciężar Trybunału Odwoławczego w sprawach między szlachtą, rolę której królowie poprzedni już nie byli w stanie wykonywać. No, zbyt dużo było tych spraw. System sądowniczy kulał w tej sytuacji, skoro ta rola Trybunału Odwoławczego, jaką miał pełnić król, nie była dobrze spełniana, bo król miał za dużo obowiązków albo zajmował się czymś innym, została przekazana w ręce samych obywateli, czyli w ręce szlachty. W ręce tak deputatów 16 z Wielkopolski, 11 z Małopolski, którzy właśnie tę rolę pierwszego obywatelskiego sądu najwyższego przyjęli na siebie w zgodzie z królem. To niezwykle ważna reforma i to jeszcze nie koniec. Pozwolę sobie na zamknięcie tej wyliczanki, zanim przejdziemy do omówienia kampanii moskiewskiej, przypomnieć wydarzenie, które pani redaktor wspomniała we wprowadzeniu do naszej audycji. To jest ustanowienie w Wilnie Akademii Wileńskiej, pierwszej uczelni wyższej na Litwie, a drugiej na ziemiach Rzeczpospolitej obok Uniwersytetu Krakowskiego. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia Żywa Wojna z Moskwą była długa, czteroletnia, dwuetapowa. Ten pierwszy etap 1579 80 zakładał odepchnięcie cara od Bałtyku i to nie przez uderzenie w Inflantach, ale zaatakowanie pobliskich ziem wielkoruskich, opanowanie tych ziem oznaczało odcięcie właśnie Inflant od Moskwy. To był pierwszy sukces w tej pierwszej części czteroletniej kampanii? Rzeczywiście zastanawiano się w otoczeniu króla razem z Janem Zamojskim, razem ze swoim węgierskim współpracownikiem, wcześniej rywalem. To zresztą też warto wspomnieć, by pokazać sposób działania Stefana Batorego. Kiedy był w Siedmiogrodzie, głównym jego rywalem w walce o wpływy w Siedmiogrodzie był Kasper Bekiesz, stronnik Habsburgów. Po osiągnięciu tronu w Polsce... Batory postanowił pogodzić się ze swoim słabszym, teraz już nie mającym żadnych szans w rywalizacji z nim rywalem i Kasper Bekierz stał się głównym dowódcą węgierskiej piechoty, która służyła także w tej wojnie, bardzo zresztą dzielnie przeciwko Moskwie. Otóż w kręgu tych dowódców tam był jeszcze także... Mikołaj Radziwiłł Rudy, stary hetman wielki, jako dowódca armii litewskiej i jego syn, znakomity dowódca w polu, Krzysztof Radziwiłł, zwany piorunem od szybkości swoich uderzeń wojskowych, naradzali się oni nad tym, który wybrać kierunek na uderzenie ogromnej armii, którą udało się wystawić. Bowiem dzięki tym gdańskim pieniądzom, pruskim pieniądzom i oczywiście bardzo wysokim podatkom, które uchwaliła szlachta przekonana, że warto poradzić sobie wreszcie z tym zagrożeniem moskiewskim, nie ustępstwami, tylko własnym wysiłkiem wojennym. Dzięki zgromadzonym pieniądzom wystawiono 56 tysięcy żołnierzy. To była gigantyczna armia, no pewnie mniej więcej dwa razy większa od tej, która walczyła po stronie polsko-litewsko-ruskiej pod Grunwaldem. Armia zdecydowano po naradach ruszy nie na inflanty, odbijać to, co zabrał Iwan Groźny w poprzednich kilkunastu latach, ale na Połock, który także zresztą zabrał już bezpośrednio z terytorium Litwy w 1563 roku. W ten sposób, tak jak pani redaktor powiedziała, mógł Batory myśleć o odcięciu niejako inflant od zaplecza armii moskiewskiej. To pierwsze uderzenie okazało się udanym po mniej więcej 18 czy 19 dniach oblężenia 29 Sierpnia szturm na Połoc silną twierdzę, bardzo ważne miasto, zakończył się zwycięsko. Kilka innych mniejszych twierdz także udało się zdobyć, m.in. Turów, Susze, Sokół, Krzysztof Radziwił Piorun, siał zamęt na zapleczu armii moskiewskiej. A więc pierwsza wyprawa okazała się zdecydowanym sukcesem. Ale sukcesem sukcesów Stefana Batorego była druga część kampanii moskiewskiej w latach 1581 82, wtedy działania wojenne zostały przeniesione w głąb Rosji i tam właśnie Batory rozpoczął oblężenie Pskowa. Jego wojska doszły także pod Nowogród Wielki i to właśnie z Pskowem związana jest legenda, mit Batorego i rozgromienie Iwana Groźnego, pokonanie największego wroga Polski. Czy rzeczywiście był pewien, że tak się stanie? Batory był realistą, był człowiekiem, który już prowadził wiele wypraw wojennych. Wiedział, że fortuna potrafi płatać figla i nawet najlepiej przygotowana wyprawa może zawieść. I dlatego po kolejnej zwycięskiej kampanii w roku 1580, kiedy opanował twierdzę, Wielkie Łuki między pskowym a Smoleńskiem, kiedy przygotował to decydujące uderzenie w następnym roku, czyli w 1581 na Psków, ogromne miasto i ogromną twierdzę jednocześnie wiedział Stefan Batory, że losy tej wyprawy nie są pewne. I rzeczywiście Pskowa, przypomnijmy, nie udało się zdobyć. Olbrzymia armia, która osaczyła twierdzę bronioną przez 20 tysięcy żołnierzy, a więc trudna do, do wyobrażenia, olbrzymia siła. Zdecydował się Stefan Batory podjąć negocjacje, zwłaszcza, że zdawał sobie sprawę, że część wojska, zniechęcona trudnymi warunkami zimowymi, może po prostu odejść. Trzeba kończyć tę wojnę na takich warunkach, które można uzyskać, kiedy jest się pod jednym z ważniejszych miast całego państwa moskiewskiego, czyli pod Pskowem, w roli dyktującego warunki raczej niż w roli wycofującego się z nieudanego oblężenia potężnej twierdzy. I dlatego przyjął Batory to pośrednictwo, z którym wtedy wystąpił reprezentant papieża Antonio Possevino, jezuita, który naiwnie liczył na nawrócenie Iwana Groźnego na zgodę na nową unię z Rzymem. Ani Batory nie był taki naiwny, by wierzyć w tę misję Possewina, ani też nie traktował misji Antoniego Possewino jako zagrożenia dla swoich planów. Po prostu wiedział o tym, że szanse zdobycia Pskowa są mizerne z tą armią. Największym w istocie sukcesem militarnym, który został wtedy odniesiony i który przyspieszył zgodę Iwana Groźnego na pokój, który był bardzo korzystny dla strony polsko-litewskiej, ten największy sukces został odniesiony nie przez Batorego, tylko przez Krzysztofa Radziwiła Pioruna, którego zagony kawaleryjskie docierały na północ od Moskwy i na północny wschód od Moskwy do źródeł rzeki Wołgi. Zagrażały nawet kwaterze samego Iwana Groźnego przez moment, bo właśnie siało Postrach i. Przerażenie u skądinąd właściwie dość chórzliwego cara Moskwy, u Iwana Groźnego i sprowokowało go do zgody na rozejm podpisany 15 stycznia 82 roku w jamie zapolskim. Rozejm, który przywracał całe inflanty z wyjątkiem Estonii, panowane już wtedy przez Szwedów oraz ziemię połocką, przywracał Polsce. Więc Batory odzyskał z nawiązką straty Jagielonów czasów Zygmunta Augusta i nie zamierzał na tym poprzestać. Traktował ten sukces niewątpliwy sukces jako etap swojej wielkiej strategii, który miał prowadzić dalej. Wielką strategią Stefana Batorego po rozprawie z Gdańskiem po pokonaniu Moskwy był pomysł utworzenia Ligi Antytureckiej. Nie wiem, czy dobrze to będzie brzmiało, że podjąłby współpracę nawet z Diabłem, żeby ten plan zrealizować, no bo rozmawiał z Habsburgami, oczywiście dostawał też poparcie papiestwa i rozprawiał się z magnatami, którzy próbowali torpedować te jego plany. Był to też czas, w którym dokonał zgładzenia Samuela Zborowskiego, wywołując niezadowolenie szlachty, na którą bardzo liczył. W tych swoich militarnych planach planował kolejną kampanię antycarską, po której właśnie miał ruszyć na Turcję. Jak na 10 lat panowania, to Polska w wojnie, panie profesorze. Jak to można było wytrzymać? Podatki były uchwalane przez Sejmy, bo widziano sens tych działań, które zostały Podjęte na północy przeciwko Moskwie, bo kampanie przecież były zwycięskie, przywróciły ziemie oderwane przez Moskwę, przynajmniej ich część, jeszcze nie wszystkie. To oznaczało zarazem zdjęcie grozy kolejnych najazdów Iwana Groźnego na ziemię litewskiej grozy, która paraliżowała nie tylko wyobraźnię, ale i realne poczynania i możliwości rozwoju Wielkiego Księstwa Litewskiego, uwolnionego od ciągłych wojen. Moskwa ciągle najeżdżała, niszczyła, pustoszyła, zagarniała ziemię, a teraz została odepchnięta skutecznie. To oczywiście przekonywało pacyfistycznie wcześniej nastawioną w bardzo dużym stopniu szlachtę także na Litwie do tego, by popierać tego króla. Ale nie wszystkich i nie na każdym kierunku tej militarnej ambicji króla to poparcie było tak wyraźne. Bowiem większość szlachty małopolskiej i wielkopolskiej także, czyli szlachty koronnej, nie paliła się w ogóle do wojny z Turcją. Chwalono sobie politykę Zygmuntów, politykę pokoju z Wielkim Imperium Tureckim, gdzie spoglądano, jeśli niesatysfakcją, to w każdym razie w poczuciu bezpiecznego dystansu na niezwykle krwawe zmagania. Turcji z Habsburgami na południe od polskiej granicy. Dwa mocarstwa biorą się za łby, a korona odpoczywa, nie musi angażować się w ten konflikt. Naturalnie odwołanie do chrześcijańskiej solidarności, projektów katolickiej ligi przeciwko wrogowi krzyża, przeciwko islamowi znajdowało pewne echa w części opinii szlacheckiej, ale była to niewątpliwie y, mniejszość. Ten właśnie aspekt obawy przed konfrontacją z potężnym imperium tureckim, które w tym momencie wydawało się przecież nie zagraża jakoś bezpośrednio Polsce, sprawił, że część szlachty i część jej liderów magnackich na czele właśnie z Rodem Zborowskich, który został odsunięty przez Stefana Batorego od wpływów, Część opinii publicznej niewątpliwie była niechętna planom antytureckim króla. A skąd one wynikały? Z jednej, można powiedzieć, obsesyjnej i zupełnie zrozumiałej myśli Stefana Batorego. On chciał uwolnić swoją ojczyznę, czyli Węgry, od panowania tureckiego i od panowania habsburskiego jednocześnie. Jak to zrobić? Pokonać najpierw Turcję. A jak do tego z kolei dojść, no cóż, trzeba było albo porozumieć się z Moskwą, zawrzeć z nią sojusz, albo podbić Moskwę całkowicie. Tak jak pani redaktor powiedziała, takie projekty były rojone w kręgu Stefana Batorego, ale kiedy umarł Iwan Groźny i tron po nim objął niepełnosprawne umysłowo, jeśli można tak najdelikatniej powiedzieć, jego syn Fiodor, na dworze królewskim zaczęto myśleć raczej o pokojowym Rozwiązaniu sprawy z Moskwą wysłano poselstwo na czele z kasztelanem mińskim Michałem Haraburdą do Moskwy, którym zaproponowano bojarom moskiewskim pomysł wybrania carem po śmierci Fiodora samego Stefana Batorego, a więc pomysł Unii z Moskwą. Na drodze tych planów stanął jednakże ambitny i faktycznie rządzący wtedy Moskwą bojar Borys Godunow, który po śmierci Fiodora sam dla siebie zagarnie tron w Moskwie i nie chciał rzecz jasna dopuścić do niego Polskiego, czy raczej siedmiogrodzkiego sąsiada. Te plany budziły kontrowersje, budziły spory wśród szlachty. Konflikt między częścią szlachty a królem odżył, kiedy doszło właśnie do ścięcia banity Samuela Zborowskiego. Przypomnijmy, ten przedstawiciel rodziny Zborowskich, bardzo wpływowej w Małopolsce, został skazany na banicję za śmiertelne zranienie na dworze królewskim na Wawelu w bójce. Jeszcze za czasów poprzedniego króla Hedryka Walezego. Tak, Henryk Walezy nie skazał na śmierć Samuela Zborowskiego, co byłoby przesadą wobec właśnie okoliczności. Tylko na banicję. E, tylko na banicję. Zborowski liczył na amnestię, na unieważnienie tego wyroku przez Stefana Batorego. Rodzina poparła Batorego. Po pierwsze rodzina poparła, ale po drugie sam Samuel Zborowski niezwykle dzielnie walczył na wojnie z Moskwą poza granicami Rzeczpospolitej i czynił to z niezwykłą odwagą. Tym bardziej liczył, że no właśnie te zasługi w polu pomogą mu odzyskać pełne prawa w Rzeczpospolitej. Manifestacyjnie pokazywał się w Małopolsce, chociaż nie wolno mu było je w Polsce przebywać. I wtedy chcący złamać zupełnie wpływy rodziny Jan Zamoyski, bo ten chciał urządzić życie polityczne w Polsce, no nie tylko z korzyścią dla Rzeczpospolitej, ale także z korzyścią dla siebie osobiście i swoich wpływów, postanowił wykorzystać sprawę Samuela Zborowskiego do zniszczenia całej rodziny Zborowskich. Schwytawszy Samuela Zborowskiego jako kanclerz, doprowadził do jego bardzo szybkiej egzekucji. Z zarzutem przygotowania królobójstwa, ale to podobno brat Krzysztof Zborowski planował, a Samuel go jednak wstrzymywał. O żadnym planie królobójstwa realnie nie mogło być mowy. Krzysztof Zborowski istotnie spiskował przeciwko królowi, ale nie z zamysłem jego zabicia, tylko z zamiarem odsunięcia go od władzy. Niewątpliwie Jan Zamojski nadużył swojej władzy za cichą zgodą samego króla. Ten właśnie szybko przeprowadzony wyrok i kaźń na Samuelu Zborowskim obróciła większość opinii szlacheckiej od wcześniej, popularnego bardzo wśród szlachty Jana Zamojskiego i naraziła także plany Stefana Batorego na szwang, bo szlachta oburzona ścięciem jednego z nich, wybitnego przedstawiciela ważnego rodu, patrzyła bardzo podejrzliwie na nowe projekty wzmocnienia króla. Plany Stefana Batorego z ostatnich miesięcy jego życia stanęły pod znakiem zapytania. Stefan Batory zmarł w 1586 roku. Nie ziściły się jego plany ataku na Turcję. W dziesięcioletnich rządach króla wspierał Jan Zamoyski. Pan profesor powiedział chwil kilka temu, niezwykle zdolny polityk. Niektórzy historycy mówią o zgranym duecie politycznym batory zamojski A jak pan by określił wagę działań Zamoyskiego w tym duecie czy batory mógłby realizować te swoje bardzo, bardzo ambitne plany i trzymanie Polski w wojnie przez te niemalże 10 lat bez Zamojskiego, którego uważa się też za świetnego realizatora idei Machiavellego. No nie sądzę, żeby o Janie Zamojskim można było powiedzieć, że był wyznawcą doktryny, tak jak ogromna większość polskiej szlachty, nawet jeśli po cichu chciałby przyznać rację autorowi księcia, to nie mógłby tego publicznie zrobić, bo Machiavelli był powszechnie pogardzany z niechęcią, odczytywany przez elity szlacheckie, te oczywiście, które słyszały o Machiavellim w ogóle, jako cyniczny polityk, cyniczny gracz, co niezupełnie zresztą jest zgodne z całą treścią. To znaczy nie nazwałby pan Zamojskiego cynicznym politykiem i cynicznym graczem? Oczywiście polityka realna ma w sobie bardzo wiele cynizmu i za chwilę do tego aspektu króciutko nawiążę na przykładzie kariery Zamojskiego. Ale na pewno ideał, który Zamojski miał przed oczami i który stale przypominał braci szlacheckiej, był ideałem Cycerona, a nie Machiavellego. Jan Zamojski jako student z Padwy, wybrany zresztą na rektora Uniwersytetu Padewskiego, rektora się wybierało wtedy na uniwersytetach spośród studentów w Padwie, a więc bardzo popularny, bardzo uznawany już jako młody, energiczny, zdolny student, po ukończeniu tych studiów napisał niezwykłą książkę, studium Senatu Rzymskiego po łacinie która wskazywała, że w istocie instytucje Republiki Rzymskiej znajdują obecnie swoje wcielenie w Polsce, w Rzeczpospolitej. I ta idea stale była powtarzana w jego przemówieniach, wystąpieniach, że to jest ideał do którego powinniśmy dążyć. Równowaga trzech władz monarchicznej, oczywiście w osobie króla skupionej, a w Rzymie reprezentowanej przez konsulów, tej senatorskiej, rzecz jasna przez sam senat reprezentowanej, czyli przez można władców i demokratycznej, którą wyraża Sejm. Reprezentacja ogółu szlacheckich obywateli. To był jego ideał i manewrowanie, manipulowanie tym Sejmem, by zrealizować coś, co rzeczywiście wywodziło się z myśli Machiavellego, choć Machiavelli jeszcze tego tak nie nazwał, racją stanu. Przy okazji potrafił doskonale Jan Zamoyski jako człowiek niezwykle bystry łączyć pracę na rzecz tej racji stanu w czasach Stefana Batorego bardzo owocną i zgodną właśnie z królem z pożytkiem osobistym. Przypomnijmy, że zaczynał swoją karierę jako właściciel czterech wsi. Kończył swoją karierę ziemską jako właściciel 23 miast i 800 wsi. To pokazuje, ile można było zyskać w służbie Rzeczpospolitej. Stworzył cudowne miasto Zamość. Pytałam jeszcze o wagę działań Zamojskiego w tym duecie Batory-Zamoyski. Bardzo dziękuję za przypomnienie tej kwestii. To była prawa ręka, a może nawet więcej. Ktoś, kto pozwalał umysł króla, Stefana Batorego, napełnić bardzo szybko zrozumieniem dla mechanizmów politycznych, bez których nie da się rządzić w szlacheckiej Rzeczpospolitej. Sytuacja zmieni się radykalnie, kiedy Stefan Batory zejdzie z tego świata, a Jan Zamoyski będzie kluczowym, niewątpliwie już wtedy absolutnie najważniejszym, czynnikiem sukcesu wyborczego w następnej elekcji Zygmunta III Wazy. Wtedy już Zamojski będzie po prostu chciał rządzić królem i rządzić Polską. To oczywiście było sprzeczne z ustrojem, sprzeczne także z zasadami szlacheckiej demokracji i to uczynić Zamojskiego w tej drugiej fazie, w fazie rządów Zygmunta III Wazy, niezależnie od sporu racji, który występował między królem a kanclerzem, Jan Zamojski będzie wtedy twórcą złego bardzo zjawiska w naszej polityce, polityki partyjnej, będzie tworzył własną partię, własną fakcję po to, żeby osłabiać państwo, kiedy tylko uzna to za stosowne, po to, by występując pod hasłami, szczytnymi hasłami obrony Rzeczpospolitej, po prostu zwalczać osobistych wrogów, partia Zamojszczyków. Czarne wojsko, które stworzył, ubierane właśnie na czarno po śmierci swojej drugiej żony, Krystyny Radziwiłówny. Narzędzia polityczne budowania polityki partyjnej w Polsce. Niestety Jan Zamojski jest nie tylko pięknym symbolem, który możemy widzieć przez pryzmat Zamościa. Tego powiedzenia, które przytoczyła pani redaktor, takie będą Rzeczpospolite, jakie jej młodzieży chowanie, ale także w tej epoce następnej, o której będziemy mówili za tydzień, epoce Zygmunta III Wazy, będzie czynnikiem nie zawsze korzystnym dla rozwoju kultury politycznej w szlacheckiej Rzeczpospolitej. Była to audycja Historia Żywa.